Co? Nie. To byś zszedł właśnie, bo z balkonu do mnie rozmawiał. No jak Julia. Ale to odwrotnie, to Julia stała na balkonie, a nie pod balkonem. Teraz chcesz łapać O. Byś przyszedł, wzięlibyśmy to wszystko, poszli i rozpalić się. Weź, trzymaj bo ja tak. Trzymam, Trzymam. No, a nie, nie od tego Cię trzymam, żebyś stało obok mnie. No, ale to trzeba było krzyk krzyknąć głośniej. To bym wziął swój prowiasz. Gramy. Prawie. Gramy. Gramy, jesteśmy Halo, gramy. w Mazura. Mazury są. Mazury są. Natomiast faktem jest, że na Mazurach są drogi i mówi się, że tu Niemcy i w ogóle dużo dobrego zrobili i dawniej i treny niemiecki. Mam wrażenie, że te drogi wszystkie, które są na Mazurach, to są po z czasów niemieckich. Tak. Zwłaszcza ta kostkowa dzisiaj. W stanie była dobra, bo była lepsza w sumie niż niejedna w Warszawie sprzed pięciu Idealnie lat. bruk, tylko pojedź sobie po kamiennym bruku przez 5 kilometrów. Jechałem w momencie, wyobraź sobie, wiesz, i mnie pszczoła jeszcze strzeliła za, za karę. A tak, ciebie pszczoła za karę. Ja tutaj już chciałem żeby to dziadowstwo się skończyło. I generalnie rzecz biorąc, drogi są tu straszne. Wąskie, jak jasna cholera. I ten. I Musiałbym mi innej przenośnić co do wąskiej, ja ale nie będę... Jak żyć dziewicy to było w <laughs> czymś. A już wiem szczególnie ogólnie. klawela właśnie sobie czytam. Czekaj, daj, ja to wysypię. Nie wiem, ja aż taki oczytany nie jestem, ale podobne skojarzenia mam. Generalnie tak to właśnie było. Tam któryś z żeglarzy pocisnął takim tekstem. O! My pojechali sobie do mamerek obejrzeć makietę Ubota. Bo to się inaczej nie da na <śmiech> <śmiech> Makietę Ubota. Ale jaki on miał rosnąć, że tam wpłynął, co? <śmiech> nie, no bo wiesz, tamtym kanałem, tym to wszystko niemieckie było, nie? Wczoraj a, byliśmy w Wilczym Szańcu w Kierłoży, a najlepszy to i tak był na podwórku bunkier, i to nie taki blockhouse, tylko rzeczywiście taki ten porządny ze stanowiskiem ze wszystkim w martiankach w martianach martiany martiany tak powinienem zrobić z tak tego jakiś joke z tym martiany Meny hunter'y albo coś takiego <laughs> i podrzeć łacha z superhero eee, natomiast drogi mają to na pewno bardzo, bardzo złe polskie drogi znaczy właśnie nie polskie właśnie nie czekaj zgasiło eee, może tego węgielka tak rozsypa to później tak w No, chcę, żeby się to zapaliło, widzisz? O! Ale przynajmniej bocianów mają dużo i woda nawet jest taka. Chociaż woda jest taka, jak to powiedział jeden pan na plaży trzy dni temu. Woda szybka jest. Szybko wchodzisz, szybko wychodzisz. No. <laughs> Ale za to jest gorąco jest pięknie, raz myśleliśmy, że też w nocy padał i chyba padał, a drugi raz myślałem, że padał, a to chyba po prostu była no, rosa na balkonie Pociłeś? nie, rosa na balkonie nie ma komarów, za to pełno innego robactwa typu jakichś muchy, chrząszcze i inne cholery ceszłyka? tak i ogólnie zbiorąc o, dawno nie byłem na mazurach bardzo dawno to Mazury to ktoś dobrze wymyślił chyba od czasu jak w wojsku byłem niedaleko stąd w Z ich przyjeżdżaliśmy nawet przez Orzysz zajechałem pod jednostkę, stoi dwóch smutnych dziadków w żółtych kamizelkach na bramie <grym> kurwa nie wiem, za moich czasów to wojsko warte prowadziło teraz to... no ale to wiesz, teraz to wiem, pieniędzy. żołnierze zawodowi od 9 do 17 w robocie, a potem wą no i nikt nikomu nie powie, że może byś postał na Warcie a tak to wiesz, interes się kręci. Dziadek dostaje 5 czy 7 zł netto to kuźwo na rękę za godzinę. Wiesz, w takim miejscu jak oryś, to jest szczęśliwy, że dostaje w ogóle. No więc widzisz. No. I pan będzie zadowolony, i pies będzie zadowolony. Ale stary, widziałem bloki, w których służyłem. To były takie jeszcze, pamiętały księcia, nie księcia, tylko cesarza <śmiech> Franciszka <śmiech> Józefa. Księcia Janusza. <śmiech> Trojdenak. Eee, wiesz z czerwonej cegły zima jak była to ostra była zima minus 32 stopnie w pewnym momencie było, któryś zmierzył na poligonie to 4 centymetry grubość warstwy lodu na szywie od środka była na tych oknach, a teraz podjeżdżamy ładnie ocieplenie tynk strukturalny na żółciutko jakby kto obszczał to mm. Wszystko wiesz, okna pewnie to, tak. O, z... I zobacz, to jest no, właśnie to, co lubię. Ja widziałem. Bardzo ci dziękuję. I ty pijesz piwo ze szklanki z uchem, z DuraLeksu, tak? Tak, ja mam Dobra. jednak teorię, że to jest. E... Tak. Szklanka do piwa, a ktoś ją kiedyś do herbaty nic nie wykorzystał i tak już się przyjęło. To jest no po nie. mały kufelek. Cia -cia. Tak. A pójdziesz z na jezioro, żeby Chcesz spróbować? A, a co ty masz specjalem? Specjal. Ja już piłem specjala kiedyś w życiu. Ale mogę co ty podać? mówisz? No wczoraj. Dobrze. Bardzo dobre, co? Dobrze. To, to jest moje jedno z ulubionych ostatnio. Przy czym w porównaniu z tym moim Smakuje Late są, Red ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, bez smaku. Na <grym> pewno tak, takie to lagerowe delikatne. jest, no właśnie. Babskie no. trochę w smaku. Bo nie no właśnie, nie. Babskie to są zawsze jakieś słodkie takie, inne takie Ale nie jest gorzkie. Gorzki. Ja, ja ich to uważam, że jest właśnie bardziej babskie. Tak jak kiedyś te warka strong, Ale no to też nie każdy, było słodkie. Ale... Każdy generyczny lager teraz nie jest gorzki. Taki wiesz, sklepowy, nie? Wszystkie <grym> ze sztancy jednej lane. Choćby piwo było z gówna w smaku niedorówno. Ale też wybrecznie nie jest. No, a. no tak no. co się będziemy tam? Tak mm. Ale na tych koszmarnych drogach, któreśmy zjechali dzisiaj. Jechaliśmy sobie tak, to niedaleko jest chyba zrobiliśmy ile w końcu? 50 km no, no, trochę w jedną ta... stronę. Ale zatem mieli wieżę widokową 38 metrów, z której widać było wszystko i z której I było nagranie będzie dołączone do tego odcinka. Prawdopodobnie, jak mi się zachce je obrobić. No ja to Możesz zobacz, to To pierwsze takie nagranie w sumie audio wideo Do dziadów był trailer. Oh. A, był. dobra. Pokazywałeś te... I był Nie, na przykład... Video był na przykład film nagrany na dziadach jak Tomas wchodzi na szczudłach po schodach, na wale przy przepompowni, ale on nie był chyba jakiś taki ogólnie dostępny coś trzasnął drzwiami, ale to raczej nie oni, bo oni to będą oczekamy tu na jeszcze jednych znajomych, którzy postanowili z Warszawy wyjechać dosyć późno, O 18 dzwonili pytali się jaki to adres bo będą dopiero jechać, także myślę, że a jest piątek, wyjazdy są ciężkie w piątek no, myśmy przejeżdżali przez Warszawę nad ranem we wtorek, a i tak zużyło nam to, zajęło nam sporo, no 40 minut, chociaż myśmy wiesz, trasa siekierkowska mhm. i od razu wylecieliśmy tam na Zielonkę i za miasto i tam się okazało, że jest kawałek trasy, no, takie potem jest z, znowu ze 30 km przez dupę się jedzie i potem znowu jest kawałek trasy, a potem się okazało, że akurat jak wjechaliśmy na tą trasę, to już z niej zjeżdżamy, jedziemy na Łomerz. no. I, i ten. Ale to dobra trasa jest. Ja ją Na Łomrze? No. no Na szczęście ominęliśmy. Może... Łomrze gdzieś tak pojechaliśmy bokiem. Ja to Łomży nie lubię, wiesz? Byłem w życiu w Łomży dwa razy przejazdem, z czego raz weszliśmy do... Pierwszy i ostatni? Nie, nie, naprawdę. Raz w jedną stronę i raz w drugą. I weszliśmy do orientalnego baru i zamówiliśmy tam sajgonki i wołowinę z grzybami. Grzyby w wołowinie to były pieczarki, czyli w sumie nie ma w tym kłamstwa, a sajgonki były grubości mojego kciuka. W związku z tym, że były... Co zamówić? Wołowinę z grzybami czy sajgonki? A, jeden pies! Tak. <laughs> Także to rzecz jest straszna. Ja, to nie jest kwestia że chyba no nie wiem, no nie wiem, czy to nie jest kwestia łomży no może nie jest no patrz, na przykład mikołajki dostały karnego kutasa w knajpie da kuchnia kuchnie świata bo przyszła babka, zamówiliśmy wszystko zamówiliśmy zupę dla Ali, jedną zupę dla Zuzy, jedną dla młodego frytki, ja sobie zamówiłem makaron no i ona przyniosła najpierw jedną zupę potem frytki potem drugą zupę, potem wszyscy zjedli, potem ja się zdenerwowałem i poszedłem powiedziałem, że już nie chcę tego makaranu, że chcę już zapłacić i wyjść. A ona patrzy na mnie zdziwiona i mówi, ale jak to, to to dlaczego pan nie powiedział, że wy chcecie razem zjeść? Nie ja mówię, to co tu, pani ze mnie? Przyszliśmy razem, to chyba jest naturalne, że razem chcemy zjeść, a nie każdy osobno i czekać. Ale żeby nie było żadnych wątpliwości, że to nie jest tak, że ja mam jakieś dziwne wymagania. Nas no tego dnia byliśmy w Wilczym Szańcu i przyszła babka i spyta tak, ale podać wszystko razem? Na pewno, bo zamówiliśmy tam jeden zestaw obiadowy, jakieś frytki i deser, więc tak mm -hmm. zupełnie z czapy. Czy to razem podać? Tak, tak razem, dobrze. I nie było żadnego problemu. Mm -hmm. To nie ja musiałem mówić, że przyjechaliśmy razem i chcemy jeść razem, a nie każdy osobno, a potem reszta pójdzie na wycieczkę ja będę żarł makaron. A oni byli zdziwieni. No, cały... Plus Mikołajek taki, że pamiętam, że mam jakieś zdjęcie pod tym pomnikiem Króla Sielaw, czarno-białe jeszcze, tak sprzed 30 lat, albo 35, nie, 5 to nie, ale tak 30 paru, to dzieciom zrobiłem takie samo, żeby było. No, także. także Widzisz, i Mikołajki mi się naraziły, Łomerz mi się też naraziła. To powiem ci, że... Za te sajgonki. Znaczy, wiesz, tobie się nie narazić to w ogóle sztuka. <grym> no, ja mam... Oj tak, marudny jestem, trzeba tam, lawirować, <grym> czasami się nie odzywać. <grym> ja, no, ale wiadomo. No. Pali się. Ale na Boga, przychodzę w cztery osoby do restauracji, naprawdę uważasz, że to, to wymagam, jest nie? dziwne... Nie, nie, że wymagam. No, bo naprawdę uważasz, że to dziwne, że chcę, żeby cała rodzina zjadła na raz wstać i wyjść. Nie, no mówię, no Z małymi nie, dziećmi. Może ja jestem marudny, a może nie wiem co. No, w każdym razie, no nie zjadłem. Chciałem potem iść na kebaba, to się okazało, mi ktoś powiedział, że mają tylko drobiowe. To pojechałem głodny do domu, a wiadomo, że Polak głodny, to zirytowany trochę. No. No. i zjadłem co innego ostatecznie. Pali się ten węgiel, może żeby Pali go zdmuchnąć i, i żar sypać. To weź posyp to, możesz, co tam możesz. jest. Na węgiel drzewny. Wyprodukowany w Polsce. 100% celulozy. Z Europejskich gatunków drewna. No, wiadomo, że nie robią sceny egzotyczne. Ale na górka? No tak, żeby nie na ja ja, to też nie wiem, czy to będzie dobre. Jeszcze. No nie ma tam tego dużo, ale nie żałuj. Dobra, o. Świetnie. Naprawdę aż tak łatwo mi się narazić? Tak! Wiesz, ty niestety masz to do siebie, no, że ja komentujesz jestem. wszystko, i wystarczy coś powiedzieć. Tak, Tylko zaraz żeby, to skomentuj. Tak, żebym ja coś powiedział. Tak, i no właśnie ja ja jest pozamiatane. Bo po ja bucem trochę jestem, no ale przykro mi, no. Znaczy, ma to swoje dobre strony, ale. No, jednak trzeba. Mówić to, co się myśli. No, staram się, staram się. Dziękuję. To miło swoje Ja podmucham, to, to mi... już nie będę nic mówił. <grym i zresztą> to ja na razie zatrzymam. Może. <grym i zresztą> tak, tak dobrze. To jest. Mógł zerknąć. Co? Swoim fachowym okiem, czy nie za mały żar. Miód na moje serce. A widzisz. Żar jest bardzo dobry, do czerwoności rozgrzany i z lekkimi, białymi takimi nalotami popiołu. Tylko tutaj tak no, zobacz. Ale chodzi ci o to, żeby wierzy, więcej, tak? Mieli nie wiem, ty tu jesteś ekspert. Hmm. Ja gówno jestem a nie ekspert od grilla. Tu ręce wsadzam, to gorąco, nie? A to nie bał. No bo tu pod spodem jest cała warstwa jedzenia i jeszcze aluminiowa tacka z jana niezbędnego. No, zobacz, jeszcze mam jakiś kurde. Co? Cebula, cebula zawsze na propsie, a to jest chyba cukinia. No. Gdzie upchnąć nigdzie, postaw obok. O. Potem się dowoży jak się zrobi miejsce. A, to się nie, do, nie zrobi szybko miejsce. To połóż na wierzch, na mięsie. To się będzie przechodziło tym ciepłym. I teraz tak. Tu jeszcze tego węgla jest sporo. Świeższe, chyba. Czekaj, spróbuję, czy słychać, czy nagrać. Tak, nie bardzo chyba. Słuchać Polaków przy automatach za sklepem. <śmiech> za to nie damy się. Nie damy się. Mam tak traumatyczne takie wspomnienie z Tadmorza sprzed lat. Koleś z synkiem grający na automatach, i, i koleś wykrzykujący, a dzieciak wturujący mu, chociaż jeszcze nie mówi dosyć dobrze, tak się bawi, tak się bawi Warszawa <grym <grym <grym o, tak mi było głupio wtedy z zaglomeracji tak no No tak. staram się tego unikać, czy lubię z dzieciakiem iść zagrać czy coś ale <krym> manifestowanie tego skąd jesteś nie zawsze mile widziane jest zawsze takie dwie historie Pamiętam, jedna moja, jak byliśmy w Krakowie. No i wiadomo, wieczór wycieczka szkolna w liceum, nie? Tam w trzeciej czy w czwartej klasie, w czwartej chyba. Wchodzę do sklepu monopolowego i mówię dobry wieczór, a Koleś na mnie patrzy. O, z Warszawy. O, patrz. <grych> Aczkolwiek przyznam szczerze, jak byłem w zeszłym roku na targach książki w Warszawie, to kierowca odebrał telefon, bo jechałem specjalnym busem na targi, powiedział jedno zdanie i. To było tak jak, jakby kabaret o Krakowie w tym jednym zdaniu. Nie jestem w stanie tego powtórzyć, ale tak. I wczoraj na kąpielisku gościa też się tak zaciągnął charakterystycznie po krakowsku. Natomiast druga historia... Siedzimy, to... gadamy. Tak, siedzimy. Nie się nie nic się nie dzieje. To nie pozdrawiać. A nie, Janek cię nie pozdrawia. To... To wyobraź sobie faceta, który zrobił ten sketch w jednym zdaniu. <śmiech> <śmiech> to był kierowca z autobusu. Okay. A druga to była historia z Sławka, który opowiadał ją jako autentyczną. I nie mam powodu mu nie wierzyć, bo e, nie miał powodu też ługać, generalnie rzecz biorąc. Wakacje gdzieś w Polsce. Skąd jesteś, kurwa? E, z Ursynowa. Dobrze, że nie z Warszawy, bo byś w Rejd dostał. <śmiech> I druga podobna, jak się unika odpowiedzi. Skąd jesteś? Z Konstancina. A gdzie to jest? Koło Piaseczna. A gdzie to jest? Koło Żabieńca. No dobra. Tak było i nie ma w tym kłamstwa. Tak. Już. Trzymaj. Biorę. Dajcie mi smać Mam. No. A skąd macie świecę? Były w domu, Były w domu? a gdzie to? Koło tak? Ja mam prośbę, bo mówię, że z legendowa A gdzie to? A nie wiesz Jest to takie historyczne miasto, że nie wiesz Gaśnie? Czy dostał parafiny? A może gasnąć tam są jakieś świeczki, proszę zapałki ja są z zapałki weź to proszę Daj. bo ja też muszę się ubrać tylko że ja mam ja mam taki zwyczaj że idę się um, nagrywasz? zawsze o, to ja nie mówię <laughs> no. no właśnie, bo Co? jest problem z ze świecami które się nie chcą zapalić jaki problem? no problem jest taki, że się same nie zapalają no świece się same z siebie nie zapalają generalnie są przypadki, że się same zapalały pierwsze słyszę o, widzisz. od pioruna na przykład kulistego chyba okulistego hmm. No, połiemło. zobaczyć co młody chce, bo coś chce. To ja może pauzę wcisnął. A czemu tak? Oburzając straszliwe, absolutnie straszliwe. skandaliczne. To jest w ogóle... No, nie Wulgarne nie. i w dodatku niesmaczne. A wracając do tematu, to co z tym żarciem? Nie, no zobacz, to jest dobre, to jest dobre. To jest ten bekon z Lidla. Bekon, po bekonie. Z boczek. Z boczek. Znaczy, no generalnie to takie coś z Lidla nakręcone na kijek, nie? No, po, kiełbasa, po, po, a jak to, ty, że się naciął? No bo to jest nacięta kiełbasa. No bo ja to tak... I zobacz, te serki, Storz, to też no, już też takie, takie. Tego folii w papierze to bym nie jadł, ale ten drugi to wygląda dobrze. Ja też, też jest bym dobry. nie jadł. Dlaczego? Bo to nie, ja nie jadam takich za bardzo. Nie? Znaczy lubię sery pleśniowe, ale bardziej takie typu lazur czy coś. Czyli te takie śmierdzące skarpato? No jest w środku, że zgnite, nie? nie ty na ty... ziemi niebieską albo nie. na, na przykład na złoto. Są takie zgnite na złoto i są takie zgnite na niebiesko jak jest taki spleśnieje, nawet spleśnieje to zaraz niedobry nie jadam dżemów nawet jak nie spleśniałem bo nie lubię owoców także nie, nie wyskakuj mi tu z, z dżemem bez to... potrzeby ja z owoców to tylko wisienkę na torcie lubię ja z owoców to głównie śledzie no to też jest sobie jakiś tam owoc to była mało. taka reklama z drozdą w czasach jak już nie był śmieszny ale jeszcze ludzie Panie wierzyli Drozda, że pan... z takim z żartem żartem pan... tak <laughs> no tak, o stary, ale na śmiechu warte to wiesz, najśmieszniejsze to były przypadki ludzi, co przysyłali na przykład taśmę wideo nawiniętą na patyczek, bo wycięli ten fragment z filmem, nie? albo samą jedną szpulkę przysyłali nie, nie wiem, czy to Poczta Polska miała wtedy drogie usługi, czy też no nie wiem, no nie, ale wiesz kaseta ja myślę, że VHS to kiedyś kosztowała, no, no ale to właśnie. rozumiem, wyciąć kawał taśmy i wysłać pocztą nawiniętą na patyczek, ale jak wyjąłeś szpulkę, to co z tą kasetą zrobisz? To się dokleiło, wiesz. Pierwszy montaż jest amatorski, domowy. Tu przycięli tam, wiesz. Ale co zrobisz z kasetą bez jednej szpulki? To wzięli z drugiej, gdzie też już wyjęli? Słuchaj, to wiesz, to były lata um, roz... 90. 90., to się wszystko rozwijało. Ja rozumiem, że to wyglądało inaczej trochę niż teraz. No. Bardzo inaczej wyglądało niż teraz, powiedziałbym wręcz, że, że zupełnie, poczekaj, bo chcę. No bo sam rozumiesz, że o widzisz, a, już widzisz. rozumiesz ja bym po talerzyk i zgarnął co trzeba mogę przynieść jakieś, a ty weź to podtrzymaj. o nie upór no. i zaraz przyniął natury będę nagrywał i teraz patrzę i teraz patrz jest Nie mam trzech rąk, ale zrobię tak, będę tu trzymał, tu trzymał i tu trzymał. Umisz tak? Powiem tak. Takie trzymanie to jest dobre. takie czy... takie miętkie. Tak ponacinane, że się coś gną. Jak to było w tym dowcipie z bacą i gaździną, znasz? Nie. Gniewą mnie, mówi gaździna do bacy, a wącycki zwisają. <słuch> ach no bo wcipy damsko męskie w każdej sytuacji są nieodpowiednie więc zawsze jest okazja żeby je zacytować dobra to połóż tam chcę powiedzieć niekoniecznie w tłuszcz no, ale, dobra. ale dobrze nasiąknie coś tam z tego będzie co z tym no co może być z bułki nawet jak nasiąknie tłuszczem no może być bułka no, no dobre, ciepłe ciepłe to i tak pewnie wróci, bo wszystkiego nie zjemy. Tak na jeden raz. Mm. Może te patyczaki Ale jeszcze tak. został. Tylko daj warzyw. Bo jak warzywa już dobre, to daj warzyw. Co pan zamawia? Pyta kalner w restauracji. A to poproszę zupkę. Jakieś mięso. A warzywa? A warzywo zje to co ja. taki sucharek Ach, nie kluczowej rzeczy ale to wolę inny. wchodzi dwóch murzynów i mulat do baru i barman najpierw obsłużył jednego murzyna, potem drugiego a potem patrzy na koniec na mulata i mówi, a co dla ciebie, najjaśniejszy panie <grym> no już, już się już, już. rozpędziłeś ja z tymi warzywami zaszalałeś, jakby miało być ich jakoś tak nie wiadomo ile przyjęcia pamiętaj, żeby na pewno zaprosili z czego jest to to ziołowe, co żeś przywiózł? to ziołowe to jest z Koflanda, tyle mogę ci powiedzieć La widać, skąd ty to wziąłeś ale a dobra, dobra, ile to ma w ogóle procent? Bo to tak coś la la Dobry Boże w la Nie, bo to jest tak. Wermut się pije To wermut taki jest ziołowy nie? No. I jakaś, przepraszam, wódka to Typu jest... żołądkowa, gorzka to Taka żółta, co wygląda jakby kto ją wybełtał Jeszcze gin jest ziołowy A gin to jest co innego Gin to ja lubię Chociaż mam złe przejścia po ginie Bo raz wypiłem kiedyś w Grecji Nad yy, Brzegiem morza na plaży Ginu, butelkę i przysłem mm -hmm. I potem byłem dosyć nierównomiernie opalony. No się. Ale na szczęście tylko na jakiś czas, tak wiesz, tak zrzemłem się, nie tak, że padłem zupełnie nieprzytomnie, że mnie w zoni tam gdzieś ściągali, czy... Nie. Ale ichniejsza policja zau zauważyłeś, Natomiast, że z dżinem to jest tak, że albo się bardzo lubi, albo w ogóle się nie lubi bo ma strasznie intensywny smak to jest jałowcówka, jednak i to jest tak no. jak się pije tą anyżówkę grecką tą taką uzo, tego się dla mnie pić nie da, to tak pali tym anyżem ja w ogóle anyżu nie lubię jako takiego e a oni z tego bimber jeszcze pędzą i to jest tylko, że to jest taki bimber że wiesz, wypijasz pięć szklanek i w zasadzie już na pewno <słuch> sprawę jest po wszystkim <słuch> poza mnie tam no, widziałem gościa, który ważył 100 kilo i nie, że spasiony był w korze kulturysta potężny, wyższy ode mnie o głowę i mięśnie takie, że mógłby zdjąć koszulkę i klatąż panować i wypił pięć szklanek tego cipuro tego bimbru pędzonego z uzo i stwierdził, że to jest wszystko bardzo fajnie bardzo dobre, mu się te wakacje bardzo podobają, a potem położył się twarzą w niedojedzonych reszkach kurczaka drożna i usnął i myśmy we dwóch z takim Grzeszkiem nie, to on był Grzesiek z takim Krzyśkiem próbowali go podnieść 100 kilo żywej wagi pijanej do nieprzytomności to łatwo nie było nie, nie było łatwo i przyznam szczerze, że nam się prawie to nam się nie udało ale to było, o Jezu, to było z... więcej jak 15 lat temu to było w jakimś 96 roku 96 to ja 10 lat miałem niewiele wiedziałem <śmiech> O piciu. o piciu w 96 to ja już miałem 18 a, to, inny, to, jest cudownie, to już byłem, dużo wiedziałeś o piciu ja późno zacząłem pić bo tak zacząłem tak powiedzmy pić jak miałem tak z, z 16 lat powiedzmy nie mm. chociaż nie no może to był standard jak na tamte zasy, a może nie wiem, nie wiem że, nie, że część kumpli wcześniej piła a część później jakoś tak o 16 lat, no to tak, to, tak. Ale to jest taki Tam moment, tak, o, kiedy się zaczyna, no. Weź przytrzymaj, ja podmucham. Przytrzymaj. Będzie dmuchane. Masz fajerwerki poszły. No. Ale dmucha to masz. Nie, ale to wiesz, jak człowiek tak dmucha, to potem w głowie kręci jemu się, o. No. bo hiperwentylacja. Rozumiesz? To jest drugi grill w ostatnim czasie. No, jakby nie było. Tak, z udziałem. Z udziałem. No, ale do ten, do, na strzelanie to nie będziemy grill. Nie. Nie, weźmiemy tylko piwo w puszkę. Ja. A tak, bo to taki moment, że w zasadzie. Yy, uznajmy to za, za rozpoczęcie sezonu na kryzys wieku kupiłem sobie wiatrówkę całe życie chciałem mieć wiatrówkę jak byłem dzieciakiem to strzelałem trochę ojciec miał albo pożyczył nie pamiętam mąż mojej babki świętej pamięci dziadek Rajmund też miał wiatrówkę i jakoś tak ten miałem okazję parę razy i, i, i kupiłem sobie swoją wreszcie Spokoj. Stoi w piwnicy, czeka na, na dobry moment, no. na inaugurację. Na kryzys wieku średniego. Na pang, pang, na łąkach oborskich. Do puszek. No. To każdy tak po cztery paczki, Nie, bo... no bo to jest taki, wiesz, to jest tak, no, kupiłem ją po to, żeby strzelać do puszek po piwie, no bo przecież nie, nie po to, że pójdziemy z nią na strzelnicę i będziemy walili do tarczy. Nie kupiłem tarcz nawet, śród kupiłem, bo bez tego to się nie da postrzelać. Nie, nie. Ale nie będziemy strzelać do tarczy. <śmiech> Tylko... No tak, no. Nie, no bardzo dobrze, ale tak właśnie myślę, że czterapak... Bo im... Znaczy tak, im więcej tych puszek będzie wypitych, tym będzie łatwiej trafić w te puszki. Tak bo ich będzie wy... więcej. Bo ich będzie więcej. Praktyka wskazuje na zupełnie odwrotną korelację, ale dobrze, tak i to taka, o, mazurska noc i siersza a obok nas jeszcze zrujnowany a w nie tyle zrujnowany, co porzucony obieg budynek dawnego ośrodka, rozbudowany o dwa piętra, ni stąd, ni za zupełnie, który może spenetrujemy jutro. może jutro a na dzisiaj to chyba już ten na dzisiaj to zobacz, wielki wóz mały wóz radiowóz, radiowóz. <śmiech> <śmiech> droga mleczna czy ty znowu droga no, tu widać, tu widać, nie ma łuny miasta i, i jak patrzysz, to widzisz po miliardów gwiazd w Galaktyce. A widzisz. I Boczek wreszcie zaczął nabierać ciepła. No i dobrej, dobrej nocy. Dobrej nocy.